szokujący hmm. ferieton. Siedzę sobie i słucham Radio Talk FM. Audycji, gdzie goście recenzują samochody. I słyszę. <śm> to podejrzewam, że tym, co powiedziałem do tej pory, już sobie nagrabiłem, ale tym, co teraz powiem, to sobie dopiero nagrabię. Jakby benzyna była w Polsce po 10 złotych to wypadków wtedy byłoby jeszcze mniej, bo... Ja... O, Słuchaj, wiesz, to ja, ja takie po... proste nie Ja powiem, że tym, co powiedziałem do tej pory, to chyba już sobie wystarczająco nagrabiłem. Ale słuchajcie, bo tym, co teraz powiem, to sobie dopiero nagrabię. Powiem więcej. Gdyby benzyna była w Polsce po tysiąc zł za pół litra, to wypadków wtedy byłoby jeszcze mniej. I jeszcze nawet bardziej sobie zaraz nagrabię. Gdyby najtańszy samochód kosztował milion złotych, to wypadków byłoby o wiele mniej. A gdyby wjazd na jakąkolwiek drogę kosztowałby trylion złotych, to wypadków byłoby dosłownie zero. Gdyby wyjście z domu na ulicę kosztowało bilion złotych, to wypadków na ulicy i bujek byłoby... Jeszcze mniej. A gdyby narodzenie dziecka kosztowało zilion dolarów, to byłoby o wiele mniej zgonów. I gdyby nie było w ogóle świata, ziemi i ludzkości, to nie byłoby żadnych problemów. A gdyby za każde wypowiedziane słowo trzeba by płacić ileś tam złoty, to byłoby mniej głupiego gadania. Więc ja już wyjmuję kasę i zaczynam płacić.